Pani Darsley spędziła normalny, całkiem miły dzień. Podczas obiadu opowiedziała mu o problemach, jakie ma sąsiadka ze swoją córką i o tym, że Dudley nauczył się nowego słowa – nie chcę. Pan Darsley starał się zachowywać normalnie. Kiedy w końcu udało im się zapakować Dudleya do łóżeczka, wszedł do saloniku i zdążył na koniec dziennika wieczornego. I ostatnia wiadomość. Obserwatorzy ptaków donoszą o bardzo dziwnym zachowaniu krajowych sów. Choć normalnie sowy polują w nocy i nie widzi się ich w ciągu dnia, z setek doniesień wynika, że dzisiaj sowy latały we wszystkich kierunkach od samego rana. Specjaliści nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego sowy tak nagle zmieniły swoje zwyczaje. Tu speaker pozwolił sobie na uśmiech. To bardzo tajemnicza sprawa. A teraz posłuchajmy, co Jim McGuffin ma do powiedzenia o pogodzie. Jim, czy tej nocy zanosi się na jakiś deszcz sów? No cóż, Ted, odpowiedział facet od pogody, nie bardzo się na tym znam, ale wiem, że nie tylko sowy zachowywały się dzisiaj bardzo dziwnie. Dzwonili do mnie telewidzowie z Kentu, Yorkshire i Dundee, mówiąc, że zamiast obiecanego przeze mnie deszczu, mieli prawdziwą ulewę meteorytów. Może niektórzy wcześniej zaczęli obchodzić noc sztucznych ogni. Ludzie, to dopiero w przyszłym tygodniu, ale mogę wam obiecać, że w nocy będzie padało. Pan Darsley poczuł się bardzo niepewnie. Meteoryty nad całą Anglią, sowy latające w biały dzień, tajemniczy osobnicy w pelerynach i to szeptanie, szeptanie o potterach. Do saloniku weszła pani Darsley, niosąc dwie filiżanki herbaty. Nie, tak nie można. Powinien z nią porozmawiać. Odchrząknął nerwowo. Petunio, kochanie, nie miałaś ostatnio wiadomości od swojej siostry? Jak się spodziewał, pani Darsley spojrzała na niego wzrokiem zdumionego bazyliszka. Zwykle udawali, że nie ma siostry. – Nie – odpowiedziała ostrym tonem. – A dlaczego pytasz? – Dziwne rzeczy były w dzienniku – wymamrotał pan Darsley. – Sowy, spadające gwiazdy, a w mieście widziałem mnóstwo cudacznie poubieranych ludzi. – No i co? – — warknęła pani Darsley. — Cóż, tak sobie pomyślałem. Może, może to ma coś wspólnego z... no wiesz, jej towarzystwem. Pani Darsley wessała łyk herbaty przez zaciśnięte wargi. Pan Darsley zastanawiał się, czy powiedzieć jej, że słyszał nazwisko Potter. Uznał, że byłoby to zbyt śmiałe posunięcie. Zamiast tego powiedział, siląc się na obojętność – ich syn musi być teraz w wieku Dudleya, prawda? – Tak, przypuszczam – odpowiedziała sucho pani Darsley. – Zaraz, jak on ma na imię? Howard? Tak? Harry? Obrzydliwe, pospolite imię. O, tak – — mruknął pan Darsley, a serce w nim zamarło. Y, — Tak, zgadzam się z tobą. — Całkowicie. Poszli na górę i więcej już o tym nie wspomniał. Kiedy pani Darsley zamknęła się w łazience, pan Darsley podkradł się do okna sypialni i zerknął na ogród przed domem. Kot wciąż tam siedział. Wpatrywał się w Privet drive, jakby na coś czekał. — Czyżby miał halucynację? I czy może to mieć coś wspólnego z podterami? Bo gdyby tak, gdyby się okazało, że są spokrewnieni z jakimś... Nie, tego by chyba nie zniósł. Położyli się do łóżka. Pani Darsley szybko zasnęła, ale pan Darsley leżał i rozmyślał o tym wszystkim. W końcu doszedł do wniosku, że nawet gdyby podterowie mieli z tym coś wspólnego, nie było powodu, by niepokoili jego i panią Darsley. Dobrze wiedzieli, co on i Petunia myślą o nich i o ludziach ich pokroju. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób on i Petunia mogliby zostać wplątani w coś, do czego może dojść. Poczuł ulgę, ziewnął i przewrócił się na bok. Nie, nas to nie może dotyczyć. Jak bardzo się mylił... Pan Darsley zapadł w niezbyt zresztą spokojny sen, ale kot na murku nie okazywał najmniejszych oznak senności. Siedział tam, nieruchomy jak posąg, z oczami utkwionymi w dalekim końcu Privet Drive. Nawet nie drgnął, kiedy w sąsiedniej uliczce trzasnęły drzwi samochodu, ani kiedy dwie sowy przeleciały mu nad głową. Nie poruszył się aż do północy. Na rogu, który z taką uwagą obserwował kot, pojawił się jakiś człowiek. Pojawił się tak nagle i bezszelestnie, iż można było pomyśleć, że wyrósł spod ziemi. Ogon kota drgnął, a oczy mu się zwęziły. Jeszcze nigdy ktoś taki nie pojawił się na Privet Drive. Był to wysoki, chudy mężczyzna, bardzo stary, sądząc po brodzie i srebrnych włosach, które opadały mu aż do pasa. Miał na sobie sięgający ziemi purpurowy płaszcz i długie buty na wysokim obcasie. za połówek okularów błyskały jasne niebieskie oczy, a bardzo długi i zakrzywiony nos sprawiał wrażenie, jakby był złamany w przynajmniej dwóch miejscach. Nazywał się Albus Dumbledore Albus Dumbledore zdawał się nie mieć zielonego pojęcia o tym, że właśnie przybył na ulicę, na której to wszystko, od jego nazwiska podziwaczne buty, było bardzo źle widziane Z zapałem grzebał w płaszczu, najwyraźniej czegoś szukając Nie zdawał sobie też sprawy z tego, że od dłuższego czasu jest obserwowany Aż nagle podniósł głowę i zobaczył kota, który wciąż wpatrywał się w niego z drugiego końca uliczki Zacmokał i mruknął. Mogłem się tego spodziewać. Znalazł to, czego szukał w wewnętrznej kieszeni płaszcza. Wyglądało jak srebrna zapalniczka. Otworzył to, uniósł i pstryknął. Najbliższa latarnia zgasła z lekkim trzaskiem. Pstryknął znowu, następna latarnia mrugnęła i zgasła. Pstrykał wygaszaczem dwanaście razy, aż jedynymi światłami na ulicy pozostały dwa maleńkie punkciki. Oczy obserwującego go kota. Gdyby ktoś wyjrzał teraz przez okno, nawet gdyby to była pani Darsley, nie byłby w stanie dostrzec, co się dzieje na ulicy. Dumbledore wsunął wygaszacz za pazuchę i ruszył w kierunku numeru czwartego, gdzie przysiadł na murku obok kota. Nie spojrzał na niego, ale po chwili przemówił. — Co za spotkanie, profesor McGonagall! Odwrócił głowę, by uśmiechnąć się do burego kota, ale ten gdzieś zniknął. Zamiast tego uśmiechał się do nieco srogo wyglądającej kobiety w prostokątnych okularach, których kształt był identyczny z ciemnymi obwódkami wokół oczu kota. Ona też miała na sobie długi płaszcz, tyle że szmaragdowy. Czarne włosy upięła w ciasny, bułeczkowaty kok. Wyglądała na bardzo wzburzoną. Skąd pan wiedział, że to ja... Zapytała. Ależ, droga pani profesor, nigdy nie widziałem kota, który by siedział tak sztywno. Sam by pan zesztywniał, gdyby panu przyszło siedzieć na murze przez cały dzień, odpowiedziała profesor McGonagall. Cały dzień? I w ogóle pani nie świętowała? Idąc tutaj musiałem wpaść na chyba stuzin, biesiat i przyjęć. Profesor McGonagall Prychnęła ze złością. Och, tak, wiem, wszyscy świętują. Można by pomyśleć, że powinni być trochę ostrożniejsi, ale nie. Nawet Mugole zauważyły, że coś się święci. Mówili o tym w wieczornych wiadomościach, wskazała pod brudkiem ciemne okna salonu państwa Darclejów. Sama słyszałam, stada sów spadające gwiazdy nie są aż takimi głupcami. Muszą coś zauważyć. Spadające gwiazdy w Kęcie. Mogę się założyć, że to sprawka Dedalusa Digl. Gdy nie odznaczał się rozsądkiem Trudno mieć do niego pretensje Stwierdził łagodnie Dumbledore W końcu przez całe jedenaście lat niewiele mieliśmy okazji do świętowania Wiem, powiedziała ze złością profesor McGonagall To jednak nie powód, żeby całkowicie tracić głowę Ludzie nie zachowują najmniejszej ostrożności Łażą po ulicach w biały dzień Nawet nie raczą się przebrać w stroje Mogoli Wymieniają pogłoski Spojrzała na Dumbledora z łukosa, jakby oczekiwała, że coś na to powie, ale milczał, więc ciągnęła dalej. Tego tylko brakuje, żeby w tym samym dniu, w którym w końcu zniknął sam wiesz kto, gole dowiedziały się o nas wszystkich. Dumbledore, mam nadzieję, że on naprawdę zniknął, co? Wszystko na to wskazuje, odpowiedział Dumbledore. Mamy za co być wdzięczni. Może pani ma ochotę na cytrynowego dropsa? Na co? Na cytrynowego dropsa? To takie cukierki mugoli, które bardzo lubię. Nie, dziękuję odpowiedziała chłodno profesor McGonagall, jakby chciała podkreślić, że nie jest to odpowiedni moment na cytrynowe dropsy. Jak mówię, nawet jeśli sam wiesz kto rzeczywiście zniknął, droga pani profesor, czy taka rozsądna osoba jak pani nie mogłaby dać sobie spokoju z tą dziecinadą? Przez jedenaście lat walczyłem z tym bzdurnym sam wiesz kto, próbując ludzi nakłonić, by używali jego właściwego na Nazwiska. Voldemort. Profesor McGonagall wzdrygnęła się, ale Dumbledore, który akurat usiłował odkleić z rolki dwa dropsy, zdawał się tego nie zauważyć. To wszystko staje się takie mętne, kiedy wciąż mówimy sam wiesz kto. Nigdy nie widziałem powodu, by bać się wypowiedzenia prawdziwego nazwiska Voldemorta. Wiem... — Powiedziała profesor McGonagletonem, w którym irytacja mieszała się z podziwem. — Ale pan to co innego. Każdy wie, że jest pan jedyną osobą, której boi się, sam wie. No, niech już będzie... Woldemort. Pochlebia mi pani — rzekł spokojnie Dumbledore — Woldemort ma do dyspozycji moce, jakich ja nigdy nie będę miał, bo pan jest, no, zbyt szlachetny, by się nimi posługiwać. Wielkie szczęście, że jest ciemno. Nie zarumieniłem się tak od czasu, kiedy pani Pomfrey powiedziała, że podobają się jej moje nauszniki. Profesor McGonagall rzuciła na niego ostre spojrzenie i powiedziała Sowy to nic w porównaniu z pogłoskami, jakie wszędzie krążą. Wie pan o czym wszyscy mówią? O przyczynie jego nagłego zniknięcia. O tym, co go w końcu powstrzymało. Wyglądało na to, że profesor McGonagall poruszyła wreszcie temat, o którym bardzo chciała podyskutować, a był to prawdziwy powód, dla którego czekała na niego na zimnym, twardym murze przez cały dzień. W każdym razie do tej chwili ani jako kot, ani jako kobieta nie utkwiła w albusie Dumbledore tak świdrującego spojrzenia jak teraz. Było oczywiste, że cokolwiek mówili wszyscy, nie zamierzała w to uwierzyć, póki Dumbledore nie powie jej, że to prawda. Lecz Dumbledore odkleił sobie jeszcze jednego Dropsa i milczał. A mówią naciskała profesor McGonagall, że zeszłej nocy Voldemort pojawił się w Dolinie Godrika, Chciał odnaleźć Potterów. Krążą pogłoski, że Lily i James Potter, że oni nie żyją. Dumbledore pokiwał głową. Profesor McGonagall westchnęła głęboko. Lily i James, nie mogę w to uwierzyć. Nie chciałam w to uwierzyć. O, Albusie... Dumbledore wyciągnął rękę i poklepał ją po ramieniu. Wiem, wiem. Pocieszał ją cicho. To nie wszystko, oznajmiła profesor McGonagall roztrzęsionym głosem. Mówią, że próbował zabić syna Potterów, Harego, ale nie mógł. Nie był w stanie uśmiercić małego chłopczyka. Nikt nie wie dlaczego ani jak, ale mówią, że od tego momentu potęga Voldemorta jakby się załamała. I właśnie dlatego gdzieś zniknął. Dumbledore pokiwał ponuro głową. A, więc to... To prawda, wyjąkała profesor McGonagall, po tym wszystkim, co zrobił, tylu ludzi pozabijał i nie mógł zabić małego dziecka, to wprost zdumiewające. Tyle się robiło, żeby go powstrzymać, aż tu nagle, ale na miłość boską, jak temu haremu udało się przeżyć. Pozostaje nam tylko zgadywać, powiedział Dumbledore, może nigdy się nie dowiemy.